Błękitna parasolka. Jak wspomniałem w ostatnim odcinku Błękitnej Parasolki, w chwili po wybuchu trzeciej bomby, bo dwie pierwsze nie trafiły w cel, zwaliła się na franciszkańskiej 12 część oficyny i olbrzymi schron z ludnością cywilną. Początkowo odsypywaliśmy i wyciągaliśmy spod gruzów przesypanych żołnierzy i cywilów, których można było zauważyć po wystających spod gruzów kończynach i szczątkach ubrań. Gdy zauważyłem, że w trakcie nieludzkiego wysiłku w pyle wapiennym i ceglanym jacyś obcy mężczyźni grabią nasze zośkowe magazyny żywności, otrzymałem od Topolnickiego rozkaz przechwycenia rabusiów z workami, które wynosili i od transportowania ich razem z łupem na naszą nową kwaterę, która znajdowała się na ulicy Koźlej. Na Koźlej zastają chorążego Rafała z kilkoma kolegami z grupy podchorążego Halinki meldują mu o bombardowaniu i o rabusiach, których przyprowadziłem z pełnymi workami. Złodzieje ustawiają worki pod ścianą, a Rafał mówi do Ferajny wprost: Dziękujemy panom za przyniesienie worków z żywnością. A teraz zastrzelimy was za rabunek wojskowego magazynu. Znając Rafała, wiem, iż tylko żartuje i straszy rabusiów. Odmeldowują się szybciutko, przypominając sobie słowa Topolnickiego, żebym wracał natychmiast. Ruszyłem w powrotną drogę, gdy nagle, gdy już byłem prawie na ulicy Franciszkańskiej, zastawił mi drogę dowódca mojej grupy Pisklak. Andrzejek, co ty tutaj robisz? Dlaczego nie jesteś w sekcji? pyta patrząc na mnie. Zostaliśmy zbombardowani, tłumaczę. Trzy bomby, ostatnia trafiła, podwórka całkowicie zasypane, wszystkie nasze sekcje i magazyny przenosimy na koźlą, mówię. Kłamiesz, krzyknął Pisklak. Kiedy to się stało? W kilka minut po wyjściu naszej sekcji i pana podchorążego tłumaczyłem Pisklakowi. W tym momencie włączyła się bronka i krzyknęła. Czego się czepiasz Andrzejka? Przecież wiesz, że zostaje pod osobistymi rozkazami porucznika Topolnickiego. Nic o tym nie wiem, zawstydził się Pisklak, bo nie chcesz wiedzieć, nie chcesz wiedzieć, bo ty widzisz tylko czubek własnego nosa, mówiła twardo Bronka. Mogła tak mówić, bo miała ogromne zasługi jeszcze z czasów okupacji, a poza tym Pisklak od dawna zabiegał o jej względy. Biegnijmy na kwaterę, zarządziła. Ruszyliśmy biegiem. Miałem najlepsze rozeznanie w układzie dróg na Starym Mieście. Po ciągłym bombardowaniu jakie miało miejsce w ostatnich dniach na Stare Miasto trzeba było systematycznie uczyć się biegać na skróty. Poprzez nowo poprzebijane ściany, gruzowiska, leje po bombach i pociskach. Tak sobie wymyśliłem, że prawdopodobieństwo trafienia czy zasypania jest takie samo przy siedzeniu w stagnacji, jak i w czynnym udziale w walce, wobec czego chętnie biegałem z rozkazami po całej starówce, uchylając się często przed seriami z pm czy kałacha. Wpadamy na Franciszkańską. Brama wyjściowa na Plac Krasińskich jest rozebrana. Nie ma przy niej warty. Góra frontu budynku płonie jasnym ogniem. Na podwórku widać ustawiony wielki ogonek cywilów i żołnierzy, którzy stoją w jednym szeregu razem nawet z kobietami i starszymi dziećmi i podają sobie kubełki z wodą, które wędrują aż na sam strych budynku. Jakaś niesamowita synchronizacja pracy. Z prawej strony całkowicie zasypany schron z ludnością cywilną, a ci co ocaleli nie biedolą, nie płaczą, tylko pracują. Wśród tego dwie kobiety i chłopczyk układają martwe ciała w bramie z lewej strony. Nie ma szlochów, nie ma płaczu. Zapanowała prawdziwa samoorganizacja. Nawet taki dziwny żołnierz żandarmerii, który ciągle nas legitymował i bronił swojego pięknego mieszkania z wielkim fortepianem, w takiej chwili jak ta przestał pilnować własnych ciuchów i dźwiga razem z innymi kugły z wodą. Nigdy jeszcze nie obserwowałem takiego zjednoczenia wojska i ludności cywilnej, takiego zbratania. Dreszcz mnie przeszył, gdy pomyślałem, co by było, gdyby Niemcy z getta ruszyli teraz do ataku na Franciszkańską. Ale natychmiast przypomniałem sobie instrukcję Romka Szroma, słynnego w Zośce kadeta, który mówił, że Niemcy nie ruszą do przodu, gdyż boją się walki wręcz. Walki z bliska twarzą w twarz bo nigdy ich tego nie uczono. Będą bombardowali, aż zamienią starówkę w równe gruzowisko. Nie ocaliliśmy tego bastionu na Franciszkańskiej 12. Do dnia dzisiejszego nie ma na mapie Franciszkańskiej 12. Ostatnim gmachem przylegającym do fraterskiej jest Franciszkańska 10. Gdy wróciłem do Warszawy po niewoli niemieckiej w 1946 roku po wiadomości o rozstrzelaniu mojego ojca przez bolszewików w swoje pierwsze kroki skierowałem właśnie na Franciszkańską 12, do bastionu batalionu Zośka i grupy Topolnickiego. Zastałem tam zrównane gruzowisko, tylko lewa strona oficyny stała płaską ścianą. Na samej górze świeciła olbrzymia dziura, pamiątka od pocisku czołgowego wystrzelonego w naszą stronę, gdy trzy pociski z naszego granatnika wpadły w sam środek kompanii niemieckiej, ustawionej na wieczorowy capstrzyk na terenie getta. Niemcy wiedzieli, że nie mamy artylerii dalszego zasięgu i ustawili się równiutko. Nierówna to była walka, ale ze wszechmiar godna. Dobrze, że dzisiaj w 60. rocznicę tych ciężkich zmagań Prawo i Sprawiedliwość Partia Prezydenta Kaczyńskiego upomniała się o ten powstańczy wysiłek narodu. Zaproszono powstańców z całego świata na jubileusz, który zapoczątkował zwrot w myśleniu prostym i uczciwym, a przede wszystkim konsekwentnie stałym. Historia mówi, myśl o ojczyźnie stale, a będziesz ją miał. Ona Ci odpłaci wolnością Twego słowa. Jeśli tego nie uczynisz, będziesz musiał ciągle żyć ze zgiętym karkiem i upodleniem. Wybieraj, Polaku. Ale wracam do tamtych dni powstaniowych. Topolnicki jest na ulicy Koźlej. Zbombardowana Franciszkańska 12 spaliła się do reszty. Wody zabrakło. Pamiętam ostatnią naradę na ulicy Koźlej. Nasze sekcje są niby w komplecie. Ale w jakim? Przeliczam cichutko skład Topolnickiego i wychodzi mi, że straciliśmy więcej niż połowę żołnierzy. Znacznie więcej. Jest trochę zaginionych, o których nie wiemy nic. Jest pułkownik Radosław i dowódca Zośki kapitan Białołus. Narada odbywa się spokojnie i w równowadze. Właściwie wszystko już wcześniej zostało ustalone. Z rozkazów wynika, że żołnierze Topolnickiego nie będą przebijać się do Śródmieścia w pierwszej kolejności. Będą natomiast markować opuszczone przez Zośkę barykady. Na swój mapnik naniosłem punkty pozostałych czynnych staromiejskich barykad. Główny ośrodek z kanałem na urogu ulicy Długiej i Miodowej ze szpitalikiem doktora Broma miały być najdłużej bronione. W przypadku nieudanego przebicia wojsko i ludność cywilna będą mogły przechodzić kanałami. Ale na naradzie ta alternatywa była traktowana jako ostateczność. I ta ostateczność w końcu okazała się tragiczną koniecznością. Coś tu nawaliło. Przypuszczam, że nawaliło oddziały mające odwrócić uwagę Niemców od centralnego uderzenia. Topolnicki markował stałą czynność barykad Starówki w ostatniej sierpniowej nocy. Zwijałem się jak tylko mogłem. Dostaliśmy dodatkowe ilości granatów ręcznych i amunicji. Sam dowódca Topolnicki stacjonował ciągle na ulicy Koźlej. Główny atak przebijania ciągle się opóźniał. Świtało już, gdy Zośka, to jest kapitan Jerzy i pułkownik Jan ruszyli. Niemcy siekli z ciężkich karabinów maszynowych ze wszystkich stron. Gdy ruszyliśmy spod ściany budynku na ulicy Bielańskiej do tak zwanego przebicia, to z całego oddziału Topolnickiego stanęło zaledwie kilkunastu żołnierzy. Znacznie mniej niż połowa oddziału. Reszta jeszcze broniła okolicznych, czynnych barykad. Główne i najbardziej atakowane były na Starym Mieście. Moją sekcją dowodził wówczas chorąży Rafał, który padł po pierwszej niemieckiej serii zaraz po wydaniu przez siebie rozkazu Naprzód Chłopcy. Żołnierze Topolnickiego zerwali się do ataku, gdy część oddziałów Zośki wróciła rozproszona pod ścianę banku na ulicy Bielańskiej. Olbrzymia ilość wracających żołnierzy padała od kul niemieckich ckm -ów. Mimo tego, że przebicie, które miało otworzyć przejście dla wojska i ludności cywilnej się nie udało, chorąże Rafał zakrzyknął sławetne naprzód chłopcy. Wystartowaliśmy. Padł Rafał, Bronka i inni, niekoniecznie od Topolnickiego. Po zniszczeniu niemieckiego spandała w pojedynkę dotarłem do domu pełnego Ukraińców. Ukryty w szczelinie pod schodami kosiłem Niemców nałożonym na KB bagnetem. Niestety i ja musiałem wrócić na Bielańską pod bank. Uratowały mnie angielskie granaty gamony, które po wybuchu tworzyły zasłonę przed ogniem niemieckim. Złożyłem jeszcze sprawozdanie z wyprawy Topolnickiemu, który godnie odpłacił się swojemu najmłodszemu w grupie żołnierzowi. Mianowicie po przejściu kanałami odwiedził mnie w szpitalu wojskowym na ulicy Księdza Skorupki. Po tym jak zostałem ranny w głowę i w nogi na ulicy Freta 16, klęcząc na szpitalnym łóżku odbierałem słowa awansu i odznaczeń od Topolnickiego. Odbywało się to zaraz po operacji na oczy, jaką przeprowadził na mnie okulista dr Januszewski, o czym już wspomniałem w poprzednich parasolkach. To tyle na dzisiaj. Andrzej Cielecki.